Szteruje wiara, pocie się leje, raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa, stąpaj bracie, to tak Polska jakże państwo samodzielne, oznaczenie granic zastrzega się. Nowe królestwo włączności z obu z przymierzonymi mocarstwami, głosił manifest dwóch cesarzy, Niemiec i Austro-Węgier, zwany aktem 5 listopada z 1916 roku. Manifest dawał Polakom nadzieję na własną państwowość podczas toczącej się wielkiej wojny. Dlaczego, skoro sprawa Polska nie istniała, a jeszcze w 1915 roku Ignacy Daszyński ocenił sytuację w tej kwestii jako Opłakaną. Co sprawia, że data 5 listopada 1916 roku jest określana datą przełomową i ważnym punktem na polskiej drodze do niepodległości, choć w akcie nie określono granic i nie było mowy o powołaniu rządu polskiego. Deklaracja uznana została za gest propagandowy. Nadzieje Polaków studził bowiem fakt, że cztery dni po ogłoszeniu aktu gubernatorzy okupowanych ziem Królestwa Polskiego wydali odezwy nawołujące ludności do wstępowania do wojska niemiecko-austriackiego i do walki z Imperium Rosyjskim. Informowali też, że z powodu wojny nowym państwem będą na razie rządzić Niemcy. Niebawem utworzono tymczasową Radę Stanu. Czy to była też realizacja niemieckiego projektu Mittel-Europy? Jak na akt 5 listopada zareagowały środowiska niepodległościowe, krajowe i na emigracji? Jak zareagował świat? Co takiego się wydarzyło, że car odpowiedział obietnicą Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych, i tym samym włączył się w licytację na deklarację, kto da nam więcej. Z kolei w grudniu 1916 roku Parlament Włoski wezwał do powołania niepodległej Polski. Miesiąc później w orędziu do Senatu wybrany na kolejną kadencję amerykański prezydent Woodrow Wilson mówił o konieczności odrodzenia Polski. A w Rosji po rewolucji lutowej 1917 roku, kiedy car został obalony, nowa władza zadeklarowała odbudowę Polski, ale zaprzyjaźnionej i połączonej sojuszem z demokratycznym państwem rosyjskim. Jak zareagowali na to sojusznicy Rosji, Francja i Wielka Brytania? Dlaczego w tym momencie wielkiej wojny rozpoczęła się gra polską kartą? Rozpoczęła się licytacja, kto Polakom da więcej?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 Witam serdecznie. Wielokrotnie we wprowadzeniu powtarzałam słowo dlaczego. No właśnie, dlaczego, powtórzę raz jeszcze, w tym momencie wojny. Pojawia się manifest zwany aktem 5 listopada. Manifest z 1916 roku dwóch cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Wojna trwa już blisko 28 miesięcy. W każdym miesiącu ginie na tej wojnie 100 tysięcy żołnierzy. 200 tysięcy żołnierzy. Najkrócej i najbrutalniej rzecz ujmując z punktu widzenia sztabowców armii, brakuje mięsa armatniego. Tak jak o tym mówiliśmy w czasie poprzedniej naszej audycji, rezerwuarem tego mięsa armatniego, do tej pory niewykorzystanym, były obszary, które armia niemiecka i austriacka zagarnęły kosztem Imperium Rosyjskiego obszary zamieszkały przede wszystkim przez ludność polską, a więc Królestwo Kongresowe i ziemie na wschód od Bugu, tam gdzie Grodno, Wilno, także obszary zamieszkały przez Ukraińców czy Białorusinów, ale trzonem tej ludności, do której można było się odwołać ewentualnie jako do ochotników, by walczyć teraz u boku armii niemieckiej czy austriackiej, byli Polacy. I ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym na ziemiach okupowanych nie można, po prostu nie wolno powoływać obowiązkowo pod broń ludności, można natomiast oczywiście ochotniczo takie formacje tworzyć, to właśnie rodziło w sytuacji wyczerpania, wykrwawienia rezerw wojskowych w Niemczech i w Austrii, rodziło pokusę sięgnięcia do niemniej niemiłego określenia jak mięso armatnie do zasobu ludzkiego młodych mężczyzn, Polaków, zaborze rosyjskim, który znalazł się pod panowaniem wojskowym, niemieckim i austriackim. Ponieważ Polacy pokazali swoimi ochotniczymi formacjami, symbolem ich był Józef Piłsudski, ale naturalnie nie on sam przecież walczył w tej epopei legionowej, która trwała od 14 roku do 16 a przewinęło się przez Legiony dwadzieścia parę tysięcy żołnierzy i potrafiło bić się dzielnie. To zachęcało dodatkowo sztabowców niemieckich i austriackich do myśli, a może jeżeli zaoferujemy Polakom jakąś już konkretną obietnicę państwa polskiego przez głowy państw, przez cesarzy, zapewnimy także tworzenie, możliwość tworzenia armii, odrębnej armii polskiej, no to Polacy zgłoszą się masowo na ochotnika do tej armii i uzupełnią nasze braki kadrowe, czy to na front wschodni, czy to na front zachodni. Taka najprościej rzecz ujmując była myśl aktu 5 listopada, bezpośrednio chyba można je zacząć Jakieś siedem miesięcy wcześniej, kiedy 5 kwietnia 16 roku kanclerz niemiecki Theobald von Bittmann-Holweg złożył w Reichstagu oficjalnie, czyli w parlamencie Rzeszy, deklarację w sprawie rychłego rozwiązania sprawy odbudowy polskiej państwowości przez Niemcy i Austro-Węgry. Oznaczało to po prostu, że Niemcy przestają marzyć o zawarciu odrębnego pokoju z Rosją, bo wcześniej taka była kombinacja na stole sztabowców i polityków niemieckich. Musimy wygrać wojnę, która trwa już za długo, wyczerpuje nasze siły, no ale na dwóch frontach jej nie wygramy, a więc może uda się zawrzeć pokój ze słabszym, czyli z Rosją. Gdyby zawierać taki pokój, no to naturalnie nie można było obiecywać przecież Polakom niczego, bo Rosja takiego pokoju by nie przełknęła, w którym traci wszystko, co Niemcy by zaoferowali Polakom. Ale właśnie w roku 1916, zwłaszcza po tzw. ofensywie generała Brusiłowa, czyli próbie odzyskania inicjatywy strategicznej przez armię rosyjską, uderzeniu, które na kilka tygodni rzeczywiście wstrząsnęło armią austriacką, uderzeniu rosyjskim, przekonały się państwa centralne, Niemcy i Austro-Węgry, że Rosja nie zawrze z nimi separatystycznego pokoju, że nie pozwoli im rzucić się na Francję już wszystkimi siłami, na Francję Wielką Brytanię. I w tej sytuacji niemieccy sztabowcy i politycy zgodzili się co do jednego. Trzeba rzucić Rosję na kolana. Podjęcie tej decyzji, a ono nastąpiło latem 1916 roku, otwarło drogę już do konkretnych rozmów w sprawie układu, który będzie obowiązywał i Austrii, i Niemcy, jako sojuszników w tej wojnie, rozwiązania kwestii polskiej. Te rozmowy prowadzone przez kanclerza Bettmana Holwega z ministrem spraw zagranicznych Imperium Habsburskiego Stefanem Burianem w sierpniu 16 roku ustaliły dokładną treść aktu, który zostanie ogłoszony kilka miesięcy później, 5 listopada. To co najważniejsze w tej treści to ogłoszenie, że powstanie Królestwo Polskie, a więc monarchia, jednakże z ustrojem konstytucyjnym, Powstanie na terenach wyłącznie tych, które armia niemiecka i austro-węgierska odbiorą panowaniu rosyjskiemu, czyli wyłącznie na terenie zaboru rosyjskiego. To znaczy nie zostanie przyłączone do tego królestwa, które właśnie zostanie ogłoszone jako nowe państwo, ani żaden element zaboru pruskiego, czyli Wielkopolska czy Pomorze, ani nawet Galicja nie zostanie dołączona do owego nowo tworzonego królestwa. A więc z jednej strony można powiedzieć zapowiedź bardzo ograniczona, rozczarowująca. Nowe państwo będzie tylko i wyłącznie skupiało Polaków mieszkających w zaborze rosyjskim. No ale jednocześnie wyraźna deklaracja ze strony głów państw, bo ostatecznie akt 5 listopada ogłoszony przez generał gubernatorów austriackiego w Lublinie i niemieckiego w Warszawie, był aktem podpisanym przez cesarza Franciszka Józefa w 68 roku jego panowania i cesarza Wilhelma II, czyli przez głowy państw. To był akt o mocy prawnej najwyższej rangi. Nie tak jak te akty z początku wojny podpisywane przez dowódców różnego szczebla. Teraz to głowy państw deklarowały wolę polityczną w imieniu swoich państw, że będzie Polska, jakieś państwo polskie. Znaczenie tej deklaracji z tego punktu widzenia było ogromne, przełomowe, bo to oznaczało, że jeżeli Rosja i jej zachodni sojusznicy chcą zablokować sukces tego ruchu państw centralnych, chcą zablokować drogę do umocnienia bloku państw centralnych przez powołanie u jego boku monarchii polskiej, to muszą zaoferować alternatywne jakieś rozwiązanie dla Polski, bardziej korzystne od tego, co zaoferowali cesarze Wilhelm i Franciszek Józef. Deklaracja uznana została za gest propagandowy. Nadzieję Polaków studził bowiem fakt, że cztery dni po ogłoszeniu aktu gubernatorzy okupowanych ziem Królestwa Polskiego wydali odezwy nawołujące ludność do wstępowania do wojska niemiecko-austriackiego i do walki z Imperium Rosyjskim, w tym momencie wojny. Tak się złożyło, że manifest 5 listopada 1916 roku Dotarł w ostatnich dosłownie dniach życia do Henryka Sienkiewicza, stojącego na czele ważnej organizacji koordynującej pomoc Polakom poszkodowanym przez wojnę, organizacji nie tylko charytatywnej, ale w pewnym sensie także politycznej, bo zorientowanej przeciwko państwom centralnym, a więc na sojuszników zachodnich i Rosję, ich sojuszniczkę. Henryk Sienkiewicz docenił wagę tego aktu, mimo że że został on wydany przez państwa centralne, przez państwa wrogie z jego punktu widzenia. Dosłownie kilka dni przed swoją śmiercią stwierdził, że chociaż tak niewiele obiecują dwaj cesarze, to od tej pory państwa zachodnie przede wszystkim będą musiały obiecać więcej, a więc Polska na pewno wyjdzie już po tej deklaracji, po akcie 5 listopada, na pewno wyjdzie z własnym państwem z tej wojny. W tym sensie można powiedzieć, że po akcie 5 listopada Twórca trylogii Krzyżaków umierał szczęśliwy. I z nadzieją. Tak, umierał z nadzieją, że to dzieło, któremu służył swoją twórczością przez tyle lat, zostanie uwieńczone powodzeniem. Cesarz Franciszek Józef umarł kilka dni z kolei po Henryku Sienkiewiczu i po 68 latach swojego panowania. I nowy cesarz Karol I, który nastał po Franciszku Józefie. Traktował to zobowiązanie przyjęte przez poprzednika jako obowiązujące i w żaden sposób się z niego nie wycofywał. Realizowano konsekwentnie politykę wynikającą z aktu 5 listopada. Generał gubernatorzy austriacki i niemiecki najpierw ogłosili oczywiście to, co najbardziej ich interesowało, czyli akt wzywający Polaków z Królestwa do ochotniczego zaciągu do mającego tworzyć się u boku Armii Państw Centralnych Wojska Polskiego, Polnisze Wehrmacht. No ale jak wiemy nie spotka się to z dużym odzewem. Piłsudski wezwie do bojkotu faktycznego tej odezwy, rozumiejąc, że teraz trzeba oszczędnie szafować polską krwią, że trzeba zaoszczędzić ją do obrony już własnych polskich interesów, a nie do służenia temu czy innemu cesarzowi mocarstw centralnych. Zaraz jednakże po tym akcie wzywającym do ochotniczego zaciągu do nowej armii generał gubernatorzy pozwolili na uroczyste wejście Legionów Polskich do Warszawy. 1 grudnia 16 roku polskie wojsko mogło wmaszerować do stolicy znów nazywającej się dumnie stolicą przypomnijmy że Rosjanie pozbawili Warszawy tytułu stolicy oficjalnie w roku 1870 i wreszcie miesiąc po akcie 5 listopada 6 grudnia generał gubernatorzy Niemiecki i austriacki ogłosili rozporządzenie o tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego. To znaczy, takim pierwszym zalążku rządu czy przedstawicielstwa polskiego, które wyłoni rząd, a w każdym razie będzie tworzyło polską administrację. I powoływało do życia, jak to określono w owym rozporządzeniu z 6 grudnia, urządzenia państwowe w Królestwie. Zaczęło się formowanie polskiej państwowości. To bardzo ważne, że już wtedy, już od grudnia 16 roku, pomimo, że była to państwowość z góry przewidywana jako podporządkowana Niemcom i Austrii, sam fakt, że można było zacząć budować po prostu instytucje, takie jak policja, jak sądy, jak urzędy polskie, będzie miało ogromne znaczenie, by w momencie, kiedy niepodległość przyjdzie w pełnym zakresie, dwa lata później, żeby Polacy byli do niej już doskonale przygotowani. Kilkanaście minut temu użył pan profesor słów konkretne obietnice w sprawie polskiej założenia założeniu Niemiec i Austro-Węgier. Akt 5 listopada nie był jednak konkretem dla Polaków, co pan profesor też Podkreślił, w akcie nie określono granic, nie było mowy o powołaniu rządu polskiego, no ale znów Niemcy stali się realizatorem tego aktu, no bo ze względu na wojnę, jak tłumaczono, na razie właśnie rządzić będą Niemcy, powstała tymczasowa Rada Stanu, potem także Rada Regencyjna, ale jak w tej sytuacji odnieść to do projektu Europy, który był obiektem zainteresowań polityków niemieckich, czy powołanie tego Królestwa Polskiego pod zarządem Niemiec było częścią tego projektu Europy? Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję pani redaktor, że przywołała pani to pojęcie. Ono nawiązuje do koncepcji ekonomicznej i geopolitycznej jednocześnie, która zrodziła się już w połowie XIX wieku w dziełach wybitnego niemieckiego ekonomisty Friedricha Lista, który projektował właśnie takie opanowanie przez żywioł niemiecki, Przede wszystkim środkami gospodarki i kultury całego obszaru Europy Środkowej, czy jak my to nazywamy środkowo-wschodniej. To właśnie w oparciu o potęgę gospodarczą i siłę wpływów kulturowych Niemcy miały stać się rzeczywistymi panami, choć panującymi w sposób pośredni nad tym obszarem. A więc mogły istnieć tutaj państwa z lokalną, że tak powiem, administracją, ale w istocie były one przybudówkami, peryferiami, marchiami wschodnimi. Niemieckiego Imperium Gospodarczo-Kulturalno-Politycznego. Ten projekt został w pewnym sensie przypomniany i przełożony na realia polityczno-militarne początku I wojny światowej przez jednego z deputowanych do Reichstagu, Friedricha Neumana. To on właśnie przypomniał w roku 1915 swoją także broszurą pod tym tytułem pojęcie Mittel Europy. I choć oczywiście teraz, to jest w roku 1915 16 to pojęcie miało bardziej militarny może niż ekonomiczny wyraz, to wciąż chodziło o to samo. Nie chodziło o jakąś wizję porównywalną z tym, co później ogłosi Adolf Hitler, czyli jakiegoś rasowego panowania i likwidacji niższych ras według tej teorii rasowej, w którą obłędnie wierzył Adolf Hitler. A więc Holokaustu, a więc przekształcenia Słowian w niewolników. Nie, nie. To oczywiście była inna wizja, wizja polegająca na tworzeniu państw, które będą zawdzięczały swoje istnienie orężowi niemieckiemu na miejscu wcześniejszego panowania czy dominacji rosyjskiej. I zagodnienie, które otwierało się tutaj przed strategami niemieckimi, polegało na tym, czy wykroić tutaj jakieś większe państwo, takie do którego aspirowała Polska, czy też z góry osłabiać tę Polskę podporządkowaną Niemcom, budując z kolei na jej wschodnich granicach inne państewka czy państwa, które będą państwami podporządkowanymi jeszcze bardziej Niemcom, to znaczy Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę. Te właśnie projekty zaczynają dochodzić do głosu już w roku 17, ale to już w związku także z wydarzeniami w samej Rosji, z rewolucją w Rosji. Niemcy, coraz bardziej niemieccy sztabowcy i politycy będą przechylali się w tę stronę. Nie żadna duża Polska podporządkowana Niemcom, ale mała Polska okrojona i od zachodu, bo Niemcy chcieli jeszcze oderwać od tego Królestwa Polskiego tereny strategicznie dla nich ważne, gdzieś aż po Płock czy po Kalisz. Natomiast od wschodu miała być ta Polska graniczona przez państewka, tworzone dopiero w oparciu o projekty Berlińskie, a więc Białoruś, Litwę czy Ukrainę. To oczywiście, broń Boże, nie oznacza, że nie było zwolenników niepodległej Białorusi na samej Białorusi, czy zwłaszcza niepodległej Ukrainy na Ukrainie, czy Litwy na Litwie, ale niewątpliwie skorzystali oni w roku 17-18 z tego, że ich pomysły znalazły poparcie konstruktorów Mitteleuropy w Berlinie, bo po prostu ci chcieli osłabić z góry zbyt silne potencjalnie państwo polskie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Akt 5 listopada nie dostarczył mięsa armatniego, co było takim pierwszym oczekiwaniem Niemiec i Austro-Węgier. Ale czy car, imperator przestraszył się ruchem dwóch cesarzy? Co takiego się stało, że odpowiedział obietnicą Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części dotąd rozdzielonych i tym samym włączył się do tej licytacji na deklarację, kto da Polakom więcej? No nie zdążył się car do niej włączyć w pełni, dlatego że wciąż się wahał. To był człowiek, który na pewno się na władcę wielkiego imperium, a tym bardziej imperium w stanie wojny, zupełnie nie nadawał w swojej niekonsekwencji, chwiejności, uleganiu wpływom w swoim najbliższym otoczeniu. Nie, nie tylko własnej żony, ale takich krętaczy i manipulatorów jak Rasputin. Przy tej surowej ocenie Mikołaja II jako polityka, bo jako człowiek niewątpliwie zasługuje tylko na współczucie, Pozostaje, ponieważ jego zachowanie w sprawie polskiej pokazuje jak bardzo był to człowiek o ograniczonych horyzontach politycznych. To znaczy na nic nie był się w tej sprawie w stanie zdecydować. Jego wahania będziemy może w tej kwestii opisywali szerzej w czasie następnej naszej audycji, kiedy będziemy mówili o koncepcjach politycznych Romana Dmowskiego jego dyplomacji w której Rosja była oczywiście kluczowym elementem, ale tu wystarczy stwierdzić, że ta deklaracja z grudnia 16 roku nie miała żadnej pozytywnej kontynuacji. W decyzjach Mikołaja II znów przeważyły te wpływy nakazujące carowi nie ustępować Polakom ani na milimetr, zgodnie z tradycją jego poprzedników. I wycofał się praktycznie rzecz biorąc tej niewiążącej deklaracji, no ale zanim nie dokonał następnego jakiegoś zwrotu w sprawie Polski, przestał być carem obalony przez strajki, wzburzenie w samym Piotrogrodzie, czyli w stolicy imperium, kiedy car przebywał niedaleko, ale jednak poza stolicą, to jest na froncie zbliżającym się już powoli w stronę Piotrogrodu w tym czasie. I to była niebywała sytuacja, bo po rewolucji lutowej 1917 roku, po obaleniu cara, jak wspomniał pan profesor, nowa władza zadeklarowała odbudowę Polski zaprzyjaźnionej, połączonej sojuszem z demokratycznym państwem rosyjskim. No nic, tylko dotychczasowi wrogowie przez wieki zaczynamy się kochać, tak? No cóż, logika tej miłości da się wytłumaczyć i nakazuje opatrzeć ją Cudzysłowem, choć nie traktowałbym tego całkiem ironicznie. Najpierw dwa słowa o tej logice, a potem o przestrodze przed zupełnym lekceważeniem tego aktu, bo był on w istocie bardzo ważny. Ten akt, który wydał rząd tymczasowy rosyjski 29 marca. To był w pewnym sensie jeszcze ważniejszy od aktu 5 listopada polityczny dokument, który torował drogę zwycięstwu sprawy polskiej w pierwszej wojnie światowej. Otóż najpierw o owej logice. Skoro w momencie, w którym nastąpiła rewolucja, przewrót polityczny w Piotrogrodzie, a więc w lutym według starego kalendarza, w marcu według naszego kalendarza 17 roku, całość praktycznie rzecz biorąc ziem Rzeczpospolitej, całość zaboru rosyjskiego, czy kolejnych zaborów dokonywanych w latach 1772-1815, była poza zasięgiem panowania rosyjskiego. Była pod okupacją niemiecką i austriacką. No, w tej sytuacji dawanie wolności Polakom przypominało trochę deklarację zagłoby dla Karola Gustawa w Zamościu, w potopie sienkiewiczowskim, kiedy zagłoba obdarowywał Karola Gustawa Niderlandami. Chwilowo akurat Rosja nie panowała nad ziemiami polskimi, straciła je w toku działań wojennych, i w tym sensie deklaracja dobrej woli wobec Polaków miała być pożyteczną dywersją na rzecz zatrzymania projektu niemieckiego. Nie wiadomo było jeszcze, a może Niemcom się uda, może Polacy pójdą jednak pod sztandary niemieckie. Nie teraz, to może za miesiąc, za dwa, kiedy wyłoni się już stopniowo to państwo polskie pod kontrolą niemiecką, co prawda, ale coraz wyraźniej organizowane także przez samych Polaków no to trzeba właśnie coś Polakom zaoferować z drugiej strony. Rosja musi im coś dać, jeśli chce utrzymać się w grze o tę ziemię w przyszłości. Taka realistyczna logika owego dokumentu. Ale jest i element ideowy. Do władzy doszli przedstawiciele niecarskiej, konsekwentnie antypolskiej doktryny politycznej, którą reprezentowała Rosja od czasów Katarzyny II do Mikołaja II. Ale do władzy doszli przekonani republikanie, nie bardzo mogli występować otwarcie z imperialistycznymi hasłami, choć byli wśród nich otwarci imperialiści, jak liberał Paweł Miliukow, otwarcie wykładał czysto imperialne cele rosyjskie, Bosfor i Dardanele, granice zasięgu imperium tego zewnętrznego rosyjskiego na Odrze. Niemniej jednak wielu przedstawicieli partii lewicowych w Rosji, nie mam na myśli rzecz jasna bolszewików, którzy chcieli po prostu zniszczyć wszelki porządek polityczny, żeby sami wprowadzić swoją totalitarną władzę, ale mam na myśli silne partie lewicowe, na przykład socjalistów, rewolucjonistów, najbardziej popularną, bo cieszącą się poparciem chłopów, partie wtedy w Rosji, tam przeważały tendencje do przekształcenia Rosji w federację, to znaczy nadania autonomii tym nierosyjskim peryferiom, imperium. To oczywiście no, bardzo poprawiało perspektywy Polski. Już nie broniła cała elita tej nowej Rosji, tylko jej część. Ale część tej elity już nie broniła właśnie projektu jedino i nie limo, i to znaczy jedynej i niepodzielnej Rosji, w której Warszawa jest po prostu traktowana jako rosyjskie miasto. Ale socjaliści, rewolucjoniści, Część innych partii lewicowych także uważała, że po prostu skoro Polacy od 150 lat walczą o swoją niepodległość, to trzeba się z tym pogodzić. Tylko, i to zastrzeżono w tym dokumencie z 29 marca 2017 roku, rząd tymczasowy Rosji, przyznając Polsce prawo do niepodległości, cytuję, na terenach zaludnionych w większości przez naród polski, a więc z góry to wykluczało jakieś starania Polaków o ziemię na wschód od Bugu, Przynajmniej w założeniu władz rosyjskich, ostatecznie zakładał ten dokument, że granice zostaną ustalone przez konstytuantę rosyjską, czyli przez zgromadzenie parlamentarne państwa Rosyjskiej Republiki. Po drugie, to było drugie ograniczenie tej oferty, to nowe państwo polskie, które powstanie za zgodą Rosji tym razem, będzie połączone obowiązkowym wojskowym sojuszem z Rosją. No Lenin skomentował to złośliwie. Lenin, który oczywiście był gotów każdy akt rządu tymczasowego torpedować, powiedział trafnie, że sojusz wojskowy maleńkiej Polski z ogromną Rosją wyklucza oczywiście niepodległość tej pierwszej, czyli Polski. Niemniej deklaracja rządu tymczasowego miała po prostu nieprzecenione znaczenie, kolosalne znaczenie dla sprawy polskiej, dlatego że rząd uznawany przez mocarstwa zachodnie, czyli przez Wielką Brytanię i Francję, a wkrótce, dosłownie za kilka dni, w kwietniu, kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do wojny po stronie Entente, także dla Stanów Zjednoczonych deklaracja Rosji przyznająca prawo Polski do niepodległości rozwiąże im ręce. Bo wcześniej zachodni sojusznicy Rosji uważali, że skoro Rosja jest ich sojusznikiem i dźwiga na sobie część ciężaru tej wojny, ważną część To nie ciężarów, wtrącają się w sprawy Polski, prawda? I nie byli tacy wyrywni, by swoje opinie w tej sprawie wyrażać na arenie międzynarodowej. Tak jest. Konsekwentnie trzymali się zasady, sznurujemy usta, nie mówimy nic o sprawie polskiej, żeby nie zrażać naszych kochanych rosyjskich przyjaciół, którzy za nas walczą daleko na wschodzie. W momencie, kiedy sam rząd rosyjski, już legalny, uznany przez wszystkich rząd tymczasowy, ogłasza, że Polska ma prawo do niepodległości, no to już Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i inne kraje tej zachodniej koalicji mogą otwarcie powiedzieć to samo. Tak jest, też jesteśmy za niepodległością Polski. Skoro Rosja to uznaje, to my też. Określił pan, że przestrzega pan przed lekceważeniem tego aktu nowej władzy rosyjskiej po rewolucji lutowej, aktu z 29 marca 1917 roku i uważa pan profesor ten akt za ważniejszy niż akt 5 listopada. Czy trzeba zrewidować poglądy historyków, którzy właśnie akt 5 listopada uważają za przełom w sprawie Polski w czasie Wielkiej Wojny? Nie, myślę, że wystarczy ustawić je tak jak one są ułożone chronologicznie, a więc nie byłoby deklaracji rządu tymczasowego z 29 marca 17 roku, gdyby wcześniej nie było aktu 5 listopada 16 roku wydanego przez mocarstwa centralne. Akt 5 listopada uruchomił te, jak pani redaktor sama to słusznie nazwała, licytację dyplomatyczną na najwyższym rządowym szczeblu. I Rosja przystąpiła teraz do tej licytacji, a znaczenie przystąpienia Rosji do tej licytacji, przełomowe znaczenie, polegało na tym, że Rosja należała do koalicji, która ostatecznie tę wojnę wygra. Bo możemy wyobrazić sobie taki scenariusz historii alternatywnej. Gdyby Rosja nie uznała tego prawa Polski do niepodległości, to cóż by nam było z aktu 5 listopada, gdyby Niemcy zostały ostatecznie i Austria pokonane. Niewiele by nam to dało, bo mocarstwa zachodnie nie uznałyby prawa Polski do niepodległości. Te mocarstwa, które ostatecznie w I wojnie światowej zwyciężyły. A więc to dopiero deklaracja rosyjska, która otwarła drogę do uznania prawa Polski do niepodległości przez mocarstwa zachodnie, sprawiła, że Polska znajdzie się w gronie wygranych tej wojny, w gronie w pewnym sensie zwycięzców. Czyli późniejsze działania prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Woodrowa Wilsona, są w zasadzie konsekwencją, a nie początkiem tej polskiej drogi do niepodległości? No Niewątpliwie to, co najważniejsze i o czym jeszcze pewnie będziemy mówić za tydzień, to znaczy trzynasty punkt spośród słynnych punktów prezydenta Wilsona ogłoszonych na progu osiemnastego roku, nie mógłby zostać z taką śmiałością sformułowany, gdyby nie wcześniejsze wydarzenia, w tym właśnie owa przełomowa deklaracja rządu tymczasowego. Jednocześnie przypomnieć trzeba, że prezydent Wilson wypowiadał się w sprawie Polski już wcześniej, od rządu tymczasowego, przed rewolucją jeszcze samą, w styczniu 17 roku, ale naturalnie te słowa nie miały żadnej mocy politycznej, dlatego że Stany Zjednoczone nie były stroną wojny w tym momencie, czyli w styczniu 17 roku. Prezydent wielkiego mocarstwa neutralnego wobec toczącej się w Europie wojny stwierdzał po prostu, że no, są jakieś przesłanki na rzecz uznania słuszności polskich dążeń do niepodległego państwa, ale no, nic z tego nie wynikało jeszcze ani dla Francji, ani dla Wielkiej Brytanii, a już na pewno nic nie wynikało dla Rosji w tym momencie, czyli w styczniu 2017 roku. Sytuacja zmieni się po deklaracji rządu tymczasowego i po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny, co jak już powiedziałem, no niemal zbiegło się w czasie, bo to jest przełom marca i kwietnia 2017 roku. Ta dynamika sprawy polskiej od listopada 16 roku do listopada, można to chyba najdalej tak rozciągnąć, roku 18, obraca się wokół tego napędu, jaki nadał tej sprawie akt 5 listopada. Jeszcze bardziej rozpędził ją rząd tymczasowy swoją deklaracją z 29 marca. No a potem przyjdą kolejne bardzo ważne deklaracje, o których pewnie za tydzień będziemy szczegółowo rozmawiali. I jeszcze jeden interesujący fakt, no właśnie jak go ocenić w tych działaniach licytacyjnych w sprawie polskiej, bo przecież w grudniu 1916 roku Parlament Włoski wezwał do powołania niepodległej Polski, kiedy Anglia, Francja milczały. No, Włochy miały w tym momencie najmniej do powiedzenia, praktycznie to mam na myśli, w sprawie polskiej i deklaracje parlamentu zwłaszcza nie miały dużej mocy wiążącej, bo rozstrzygające są stanowiska rządów w czasie wojny i w tym zakresie Włochy nie wychodziły przed szereg. Te linie szeregu państw Ententy będzie wyznaczał przede wszystkim premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George. Od końca 16 roku pełnił tę funkcję w rządzie koalicyjnym konserwatywno-liberalnym, za nim Francuzi, no i potem oczywiście swoją wagę dorzuci, najtęższą wagę w tym układzie ontanty prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedy wprowadzi Stany Zjednoczone do grona kombatantów w wojnie przeciwko państwom centralnym. Włochy pozostają tutaj mocarstwem no niewątpliwie drugorzędnym, ale sama deklaracja, na którą zwróciła Pani redaktor uwagę, deklaracja Parlamentu Włoskiego, pokazuje dwie rzeczy. Z jednej strony no jednak trwałość zabiegów polskich, o których za tydzień będziemy mówili, polskiej dyplomacji, propagandy, by przypominać wśród zachodnich sojuszników, nie tylko w Paryżu, nie tylko w Londynie, ale także we Włoszech, o uzasadnieniu polskich praw do niepodległości. Z drugiej strony pokazuje owa deklaracja Parlamentu Włoskiego, że dynamika, o której już wcześniej mówiłem, uznania sprawy polskiej za jedną z kluczowych kwestii, które trzeba uregulować po zakończeniu wojny, prowadziła stopniowo do przyznania tego prawa przez wszystkich kombatantów. I to obu stron, zarówno Austro-Węgier i Niemiec, jak i Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rosji. To był chyba też taki gest przyjaciół Polski, którzy znaleźli się w parlamencie włoskim, bo i o takich uczuciach i emocjach można mówić. O Na pewno polonofile byli wtedy pewnie częściej, nieco częściej spotykani niż w XXI wieku, choć teraz tacy jak najbardziej są. Choć było ich, to też trzeba podkreślić, znacznie mniej w elitach społeczeństw zachodnich niż jeszcze powiedzmy 50 lat wcześniej. Przypomnę, że we Włoszech dość silna była grupa, jakkolwiek to paradoksalnie zabrzmi, pewnie nie jednego z państwa zadziwi, zwolenników nauki Andrzeja Towiańskiego. Ci Towiańczycy, Włoscy tworzyli wciąż jeszcze w końcu XIX wieku dość wpływowe w kręgach kulturalnych w elitach włoskich kółko. I myślę, że o tym także można wspomnieć. Niemniej chyba najważniejsze było to, co wiązało się z realiami wojny, z realiami polityczno-militarnymi. Skoro mówi się coraz więcej już o potrzebie zmiany mapy politycznej Europy po wojnie, która trwa już tak długo, tyle ofiar pochłonęła, także ofiar włoskich walczących na froncie przeciwko Austro-Węgrom, to uznaje się, że no jeśli będą te zmiany, no to trzeba pomyśleć i o załatwieniu sprawy polskiej, która przecież przez pierwszą połowę XIX wieku traktowana była na równi z sprawą włoską, ze sprawą zjednoczenia Włoch. O tym także pamiętano, że kiedyś na początku wieku XIX, czy w pierwszej połowie wieku XIX Giuseppe Mazzini, czy już w drugiej połowie XIX wieku Giuseppe Garibaldi. Przecież te symbole zjednoczenia Włoch, walki o niepodległość Włoch, były niezwykle silnie związane z ruchem niepodległościowym polskim. To także oczywiście odgrywało swoją rolę. W roku 16-17 zaczęto sobie powoli te fakty z historii romantycznej Europy pierwszej połowy XIX wieku przypominać. Była to audycja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 Polskie Radio.pl Ukośnik 1. Dorota Truszczak, także zapraszam.